Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. I've named this one. Post Office. Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną. Każdy czwartek o godzinie 22. Dzięki Bogu. Cześć, jesteśmy kochani, tutaj, udało się. Widzicie w kolejnym Post Office. Udało się, dotarliśmy na miejsce, jesteśmy z Wami. Ja bardzo chciałabym podziękować realizatorowi poprzedniej audycji, Kubie Sadowskiemu, za to, że dał mi krzyżówki, żebym się Cię nie nudziła, z Wami tutaj. Dziękuję Ci, Kuba. No, no bo to jest najludniejsza, właśnie taka. Tak, ta najludniejszy z programów. Żartuję, mm -hmm. oczywiście, najlepsze. najlepsze. I tak sobie wpiszcie. I co tydzień, słuchajcie, w czwartki o godzinie 22:00 tak. Bardzo serdecznie zapraszamy was i nas do wspólnej zabawy. <grym> <grym> e, tak, no to tyle z tego, co mieliśmy do powiedzenia. E, formułki odbębnione. A co dzisiaj, co dzisiaj, co dzisiaj? Dzisiaj, może ty powiesz? Dobra, to ja dzisiaj powiem, że jesteśmy w humorze na taki rozpierdol. I w ogóle jesteśmy mega przemocowi i w ogóle... Tak, Więc, uprawiamy e... shadowboxing codziennie, do tygodnia, <grym> tak. żeby się przygotować do tego programu. Ponieważ dzisiaj puszczamy ciężkiego roku. Tak, dzisiaj będzie... post rok. E, <grym> no, post e, I będzie Rage Against the Machine, na przykład w naszym no. programie. A prawda, I... No właśnie, bo prawda jest taka, że to jest spo spontaniczny pomysł taki, że puścimy sobie trochę muzyki z playlisty, którą kiedyś zrobiłem do Magdy, dla Magdy, właśnie, żeby mogła uprawiać shadowboxing do tej muzyki. <grych> tak. I, i, i ta muzyka naprawdę... się nazywa Godzina Rozpierdolu. I mam nadzieję, że taka będzie nasza audycja teraz tutaj. No, u nas zawsze jest przemocowo i lokalnie, więc dzisiaj będziemy bardzo mili i w ogóle zagraniczni. I chyba nie będzie nic polskiego hmm. dzisiaj. No, chyba właśnie nie. No to na przykład, nie wiem, co sądzisz o tej propozycji, ale, ale na przykład, jak już jesteśmy wy przy temacie przemocy, to na przykład możemy porozmawiać o śmierci. I posłuchamy sobie Song for the Dead. To zróbmy to teraz, a porozmawiamy być może potem. Może Dobra, wcale. No, no to elo. M no to mamy tutaj takie coś tego typu właśnie. No. Song for the Dead, Queens of the Stone Age. Yy, jakoś ten zespół ostatnio jest gorącym tematem u mnie w życiu. Nie wiem, ale ciągle ktoś o tym mówi. Nie wiem, czy też tak masz. Nie, kompletnie tak nie mam. A. Więc, no to jest, tutaj się hej. trochę tak nie zgadzamy. Ale to, to jest rzadkie i częste jednocześnie. No właśnie. Ciężko to wyjaśnić, a ja chciałabym powiedzieć, że ty to z mnie uciął perfidnie. Przepraszam, no. Ale przez przypadek. A ja chciałam powiedzieć, że MBS godzina milczenia i może dzisiaj zrobimy coś takiego, że ja w ogóle nie będę się odzywać. Nie, no wiem, to by nie. było straszne. No. bo ja, ja, ja, treatment. Tak, no ja ciągnę tę audycję tutaj <głos> na swoich barkach. <głos> Ej, barka to, to, jest, to jest ciekawe, że na, na barkach barkach. Że i barka. na... Że na łodziach takich tak. ciągniemy to, no. Tak, ja ciągnę audycję na moich barkach. A też w ogóle barka to jest taka kołość, którą się ciągnie, bo ona nie ma własnego napędu. O, ciągnąć coś na barkach. No Świetne. Właśnie. Czyli doszliśmy do etymologii tego powiedzenia. Tak? Tak. No, kurde, a ja na przykład mam pomysł już, co tu będzie następne usłyszane. A, I... bo dzisiaj znowu gramy w teleturniej taki, że ja nie wiem, co... No, zga Zgaduj z Znaczy, ja nie będę zgadywać. Może, a może będę. Nie wiem, jak chcecie, ale wy możecie zgadywać, ym, jaki dzisiaj mam kolor oczu. Jaki dzisiaj jest dzień. <grym> nie, możecie dzisiaj e, zgadywać, jaki mam kolor oczu i ta osoba, która na mojego maila, którego już pewnie macie zapamiętanego, a może nie, jeśli tak, to jest magdalena.bong przez on, n afera.com.pl powtarzam, magdalena.bong, małpaafera.com.pl, to ta osoba wygrywa niespodziankę. i jak wiecie, niespodzianki u nas są fajne, bo są różne i są niespodziewane. No. Mm, a teraz w takim razie będzie przerwa muzyczna, tak yy, właśnie dla odmiany. I to jest takie pytanie w tytule tej piosenki, które możecie sobie zadać. Who was in my room last night? Yy, Zespoł Bad Surfers i to jest zespół, który słynie na przykład z tego, że wykorzystał wizerunek robaka na okładkę. Więc co, na przykład sądzisz z naszą piosenkę? Tak, bo pamiętasz, że a, to tak nie mogę powiedzieć na audycji chyba, ale Ale przeklinać, no. <śmiech> tak. No właśnie. Kurczę, najgorzej. Ale no posłuchajmy i potem sobie pogadamy może. Okej, okay. Okay, let's, let's go. Jest, <laughs> yes, mamy to. Mamy to, ej. 13, 13 minuta audycji i już mówimy to samo. Świetnie. Esa. <laughs> I'm flying. Who was in Ładnie zaśpiewałem? Pięknie. Pięknie. Dziękuję. Mega kiedyś lubiłem tę piosenkę i nadal ją lubię bardzo. Mam nadzieję, że tobie się też podobała i mam nadzieję, że wam, drodzy słuchacze, spodobała się ta piosenka, jeżeli jej nie znaliście. A jeżeli ją znaliście, to też mam nadzieję, że się wam podobała. I że się świetnie bawicie, ponieważ zabawa to jest to, o co chodzi w życiu. Gramy i śpiewamy, coś tam, nie wiem. Mm -hmm. Dzisiaj jestem bardzo wybita z życia, z linii życia. Myślę, że jestem martwa tak naprawdę. No, my chcę się przez... puści w środku. Wiadomo tak, mnie. no i tą pustkę odczuwam teraz, jak rozwiązuję krzyżówkę od y, Kuby. Aha, Wiesz... czyli tak cię znudziła ta piosenka raczej? E, tak, no ogólnie. No, no dobra, no, no to... No i lol mi ciebie. No to ja, ja rozumiem, no to przynajmniej jakby wiemy, na czym stoimy tutaj. E... No, nie, no to no no. jest ok, jest okay, jest fajnie. To jest zdrowa, no, no to jest, zdrowe, to jest never medytacja. Neverending summer. Uh, never ending story. Never ending story z nami, no rzeczywiście. Mamy nadzieję, bo mamy nadzieję, że my zostaniemy w tej ramówce na wieki wieków. Amen. Że nas nigdy nie zabiorą. Nie zabiorą nam naszego spota. Ja myślę, że wy powinniście pisać maile w ogóle takie, że, że post musi być i że musi mieć dwie godziny, bo ja próbuję to przeforsować, ale niestety nie mam takiej władzy. Nie jestem przy władzy, nie jestem przy korycie. Yy, a na przykład pamiętasz swój ostatni posiłek? Yy, że w życiu? No, w -ziemskim? No. Yy, była no. to skórka od banana yy, i trzy kapsułki do prania. Tak mi jakoś... Aha, czyli jednak córka nie zażarła Kotki <grymkiwa> <grymki> tak liczyłam, że wpadniemy Na, to na, na, no... No, na jedno kopyta Wszystko robione eee, no, je, Dobra, tak. ale to ja, ja teraz ci powiem Taki self insert zrobię, że moim ostatnim posiłkiem Były Chińskie chrupki O smaku rosołu Ojeju, ja też je dzisiaj jadłam Pyszne. A one mi bardzo nie zasmakowały Pyszne. Ale moim tak prawdziwym po, ostatnim posiłkiem To zjadłam chińskiego cuksa Takiego milki no i myślę, że y, oba te przysmaki pochodzą od, od osoby, od naszej koleżanki Heleny, którą serdecznie pozdrawiamy, która była niedawno w Chinach. Yes. This... I, I dlatego właśnie z tej okazji specjalna, specjalna dedykacja dla niej, ponieważ ona kocha ten zespół, tak jak my, i to jest zespół Blur z piosenką Chinese Bombs. Mm. To były właśnie Chinese bombs zespołu Blur. I to jest taka piosenka, bardzo energiczna, trzeba przyznać. Co powiesz? Łopa gangsta Essa. Essa. Nie, no właśnie tak jak mówiłem, dzisiaj czuję się wybita z rytmu i wybita z takiego po prostu naszego schematu, że przychodzimy, rozmawiamy, jest śmiesznie, opuszczamy muzykę, wychodzimy, wszyscy mają mm, zadowolone twarze, uśmiechy. Na... Dzisiaj jesteśmy poza pudełkiem, tacy po prostu. Tak, jesteśmy outside of the box. I out. out. Mm. Lock-in, nie? Tylko gig out? Mhm. Mm no. Mnie tak przytyrał dzisiejszy dzień. Naprawdę tyle się wydarzyło. Ja dzisiaj cały dzień byłam w ruchu. Czu czułam taką mobilność. Zrobiłeś 10 tysięcy kroków? 10 tysięcy w portfelu. Ej! Ej. W gwiazdkowym hotelu. Ej. Ej! Niech trwa wiecznie hotelowa doba do, w, w apartamencie. Dzisiaj mi się przypomniało, bo byliśmy z tytułem na wyjeździe w Berlinie, żeby zobaczyć George'ego Gripa. O czym już Pewnie słyszeliście o. się tym już. Tak, już, już, już ta przewózka się skończyła. Ale, <głos> ale co? No i mi się przypomniało, bo my tam się śmiejmy właśnie. Z, niech trwa wiecznie hotelowa doba w apartamencie, bo bardzo nie mogliśmy się wymeldować z apartamentu w Berlinie. On był strasznie dziwny. Był yy, Wejście z ulicy i prysznic w środku pokoju. W salonie jakby stał prysznic. Tak, i on nie był niczym od, odgrodzony. I właśnie pamiętam taki wieczór, że... Yy, Wróciliśmy do mieszkania i tylko ja i tytus, i ja się tak mówię, a ja musisz iść na spacer, bo chcę się umyć. Że rozumiecie, że to jakby taki dystans y, społeczny. Y, społeczny potrzebny był, żeby się z, w komfortowych warunkach umyć. No. Ale a, potem rozwiązaliśmy to tak, że znaleźliśmy blind spot, w którym nie widać nic z tego. <śmiech> I tytus pod warunkiem, za karę że pod skońce. warunkiem, że nie ma wszystkich osób. W mieszkaniu, bo tam było tak, że z jednej strony było łóżko prysznica i z drugiej strony było łóżko prysznica. Tak, że cały był obstawiony, także jeśli lubicie no. takie sytuacje... Takie niekomfortowe, to, to polecamy. Zapre, polecamy, możemy dać e, namiary na, na, na... Kryptoreklama. Tak. No, a co teraz, Dalej, ty tu się zaskocz mnie. No dobra. E, powiedz mi na przykład, czy ty się czujesz e, taka zmotywowana do działania ostatnio? Czy jesteś raczej w takim letargu apatyczna? Dzisiaj letarg, apatyczna. Aha, no to mam nadzieję, że ci się to zmieni z tej strony Mr. Motivator zespół <laughs> Idols. Well, I'm Please try We're oh You can do it. Yes, you can. Co o tym myślisz? Just do it? Czy raczej nie? Nie, nie, tylko nie w tę stronę. A, no co? Nie, w, nie w ten korytarz. Ja za każdym razem, jak mamy teraz wejście, to ja muszę wbiegać tutaj, że czuję taką presję, że zostaje mi sekunda. I może nie powinnam się przyznawać tutaj publicznie do jakiejś mojej niekompetencji? Wiesz to, no, to jest mega nieprofesjonalne z twojej strony. No ja wiem, chyba, chyba, chyba koniec mój nastąpi no. niedługo. Nie, nie, zabierajcie mi tego, nie, proszę, proszę, nie. Mój przyjaciel Alex tak mówi cały czas, proszę, nie, nie. I to jest świetne. Tak. A ja wam powiem takie ciekawostki, że dzisiaj jest jeszcze nie wiem jaki dzień, 23 kwietnia. I ja teraz live googluję i te, robię taki segment porankowca. I się nabijamy z tych debili rano. Nie na żartuję. No, a może nie? Kto wie? E, dzisiaj jest tak. Imieniny dzisiaj obchodzą Wojciech, Jerzy oraz Ilona, Gabriela, Maria, Helena, Felix, Gerald, Idzi, Nastazja, Albert, Gerarda. Achilles i Fortunat. Nietypowe święta. Światowy Dzień Tenisa Stołowego, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Geografia, Międzynarodowy Dzień Świadomości. Oj, tego nie przeczytam. E, dzień Języka Hiszpańskiego i Dzień to języka co, kontrowersja prawie, że tutaj się pojawiła na antenie. Tak. A no. Tak zwany flop. No to. Bardziej flop. No to jakby czujni jesteśmy, na, na szczęście. I uwaga, przysłowia na dziś, to nasz ulubiony segment, jak co tydzień? No. No tak powiedzmy raczej tak co trzy. Gdy na Wojciecha rano plucha, do połowy lata będzie ziemia sucha. Gdy na Wojciecha? Tak. I tutaj kolejne przysławie więc chyba wszystko jest związane ze świętym Wojciechem. Gdy na świętego Wojciecha rano deszcz pada, do połowy lata suszę zapowiada. I ostatnie. Gdy przed Wojciechem grzmi, długo jeszcze zima śni. A pod spodem mi się pojawia ankieta ADHD czy wysoki IQ. Zbadaj się już teraz. No. Ja muszę przyznać się szczerze, że już mi się ta ja kiedyś i kliknąłem w to. A, to ja chyba nie mam wysokiego IQ niestety. No. Bo ja mam nie. to drugie. No. Bo jest tylko to lub to. No. Ja, ja nic nie powiem, ale powiem coś, coś na następnym wejściu, bo chciałbym się zwierzyć z czegoś. Także naprawdę radzę wam pozostać tutaj czujnymi na antenie. I teraz będzie przerwa. muzyczna na piosenkę Led Zeppelin Moby Dick. To był właśnie Moby Dick. Czyli to jest muzyka, którą w sumie ostatnio rozmawialiśmy, mieliśmy taką kminkę, że nikt się za bardzo nie jara. Że z Apolinami? Tak, szczęście, że tak z naszych znajomych. Nie wiem, czy to z tobą miałam. Chyba nie muzyką. ze mną, ale no faktycznie I ostatnio właśnie za sprawą Next Festa poznałam Seba z Radia Aktywnego z Warszawy. bardzo w ogóle Seba pozdrawiam. z piosenki Seba mówi Wracaj, bo ciemno. Tak, nie to jest właśnie zna. ciekawy fa, e, fun fact e, I on mi powiedział, że ostatnio właśnie mega dużo Zeppelin i byłam jak wow, to jest muzyka, którą nikt się nie jara. powiedział, ja no to prawda. No, a to jest coś. To jest coś i to było fajne i w ogóle bardzo świetna osoba. Pozdrawiam, jeśli tego słuchasz. Ja na przykład mogę powiedzieć o tej piosence Moby Dick tyle, że jest taka wersja live, która jest rozciągnięta do 20 minut i jak jeździłem z moim tatą na wakacje, to on zawsze puszczał muzykę i mnie za tą piosenką torturował, jak byłem mały, mm. ten 20-minutowym dram solo, które tam jest. Aha, przypomniałem się, że miałem się zwierzyć z czegoś, to się zwierzę. E, kupiłem sobie ostatni efekt do gitary na Vinted i przychodzi ten efekt do gitary, podpinam i nie działa. I no i co, i no, wkurzyłem się mega i napisałem, dałem jedną gwiazdkę Gozdkowi. I napisałem komentarz, że no nie działa, coś tam No i tak sobie grzebię, W tym efekcie rozkręciłem go Poklikałem, coś tam skręciłem I zaczął działać Ale już jakby jedna gwiazdka była wystawiona No i sobie pomyślałem No dobra, no trudno No, no działa, to, to fajnie nie fajnie, że goście nie powiedział Może to się zepsuło Może to się zepsuło w transporcie I jakby naprawiło się, bo się jakaś tam wilgość dostała do, do przełącznika, czy coś w tym stylu no i zostawiłem to takie, jakim było, może trochę nie okej okay zrobiłem, bo w końcu ten efekt działał. No i napisał do mnie ten gościu, że hej, czemu mi wystawiłeś jedną gwiazdkę, mogłeś ze mną pogadać, to byśmy się jakoś dogadali. I ja mu mówię, no bo nie działał. I mu wysłałem screen z forum jakiegoś dyskusyjnego, opisującego tą usterkę, która, która tam była. I on mi napisał no, ale to w sumie jest nie moja wina. I to jest wada konstrukcyjna tego efektu. Jemu się takie rzeczy nie działy i czemu on ma odpowiadać za coś, co, co zaprojektował ktoś tam w latach 90. źle. Bo to jest oczywiście vintage efekt do gitary. No i powiedziałem mu, że w sumie tego przepraszam, Minęło mu pięć gwiazdek. Wow, myślałem, że będzie z tego jakaś taka puenta, że nie wiem, że... że... Nie dojdzie to do, do skutku, że jednak zmieniłaś ocenę, ale nie wiem, szczerze co powiedzieć na to, ale gratulacje. A ty masz ostatnio taki strek zakupowy, tytus naprawdę wydajemy mega dużo pieniędzy, teraz jedziemy do Cieszyna i nie mamy za co tam pojechać. Znaczy tytus nie ma za co tam pojechać. No nie mam. Bo kupuję sobie świetne rzeczy. Ale kupię sobie naprawdę świetne rzeczy, kupiłem sobie też wzmacniacz lampowy. To jest niezłe. Świetny taki head do gitary i będzie mi on służył całe życie, mam nadzieję. No. No i tyle u nas, no. Ty to też wydaję pieniądze, ja... Nie. Ty zarabiasz pieniądze haslam. Ja zarabiam pieniądze haslerka <laughs> cały czas. No trzeba zarobić na te pierdolone marzenia. No a jak już tak jesteśmy w temacie pieniędzy e, i ekonomii, to posłuchamy sobie utworu Driponomics e, zespołu Soul Glow. Do you feel me? They want to persecute me because I get money responsibly. Ethically. <laughs> Właśnie Driponomics, Soul Glow, a teraz yy, przed państwem utwór Mad Honey i będzie to w sensie, zespół Mad Honey z utworem Nid, który jest, kurde, mega bangerem naprawdę. Bardzo lubię sobie tego posłuchać na przykład w samochodzie albo przy śniadaniu. Mad Honey i potężne grunge'owe, rock'n'rollowe brzmienia Super Fast Big Mouth 1988. A ja powracam. Wracamy, zgubiłam, witamy. Zgubiłam ścieżkę, ale powróciłam do domu. Syn marnotrawny powrócił. Ja bym chciała zagrać z wami w grę kiedyś, bo dzisiaj byłam na zajęciach i tam był kahut i się zaśmiałam bardzo, że tak to są studenci Wydziału Prawa i Administracji, to jest to, czym, co, czym oni się zajmują, że grają w kahuta na zajęciach i była taka gra, że jakby cała grupa musiała zrobić taką misję, jakby uratować jakąś rybę, że jakby statek tonie, nie, nie wiem do końca, że wasz statek tonie i wy pracujecie na to, żeby ryba go nie zjadła, coś takiego, nie wiem, że on musi być właśnie na powierzchni, nie wiem, za, du za dużo elementów tej gry. Ale chciałam się pochwalić, że, że zwyciężyłam w wow. kategorii... Ale nie, bo to były kategorie w kategorii najszybszy nie wiem jak to, kapitan to było, że jakby najszyba, osoba, która najszybciej dysponuje zadania, bo był taki segment w tej grze, że trzeba było krzyczeć, że się symbole i trzeba było mówić, jakie reszcie co oni mają klikać i wszyscy mówili tak mega cichutko tak ten. a ja mega się wydarłam na, na całą salę im te numery i miałam jakiś taki rekordowy czas, że tam na pięć na pięć, e, symboli e, było 14 sekund, czy coś takiego i to było niezłe Nice. Yeah, so ok, Bo to chodzi o to, że te ca ta cała grupa Musi jeszcze kliknąć, to jest ten czas A inni ludzie mieli tak co najmniej Po 40 sekund And that was amazing Bo jestem świetna Bo jestem takim właśnie e, takim kapitanem e, I kapi jak się nazywał Ten taki superbohater Ja się w ogóle nie znam na superbohaterach, to jest kolejna rzecz Kapitan Planeta? Nie, kapitan Bomba Ach, To ja? Nie, nie e, taki o, No, no no, no, no, jak opisz, tak. No, taki, że z Ameryka. Połączymy sobie. A, jest Kapitan Ameryka, yes, America, no. Tak. Ale nie wiem, jest bardzo daleko od takiego ideału, tak szczerze, nie, nie, nie wiesz, z czym jestem. No tak jak mówiłam, jestem taka sprzeczna w sobie. <grym> Cały czas ja wam coś mówię i potem mówię, że wcale tak nie jest. Nigdy nie wiecie. No, ale mi to mania się leczy i ja tego nie robię, więc może to jest problem. <grym> no, ale to słuchaj, bo się świetnie w ogóle składa, bo ty powiedziałaś, że jesteś szybka. Tak. No to ja do ciebie piosenkę pod tytułem Speed i to jest Atari Teenage Riot z płyty Deal It Yourself, co w ogóle jest świetnym, świetną wow, rzeczą do powiedzenia. Tak. Skasuj siebie. A i pamiętasz, co Spójrzcie sobie do powiedziałam, jak wychodziłeś się ode mnie z mieszkania? Bliźniak, nigdy się nie zabijaj Nie, ale ja spotkałam Spotkałam Donnego, spotkałeś? Napitego Danego, tak to tłumaczmy na, na rzecz tej audycji Tak, i on pozdrowił Radio Afera i, może, I mogę wam to puścić za chwilę, jeśli się uda zgrać ten Nie, w następnej audycji, dobra? Już nie róbmy zamieszania, ale no, tak no, no. Dostanie się pozdrowienia? Bliźniak. Nigdy się nie zabije, bliźniak. E, I chciałam to puścić, ale to jest kontrowersyjne i ja tak nie. Trochę się bałam, jednak, ale dobra, to, to robimy to, ale wy nikomu nie mówicie, ok? Nikomu mm -hmm. nie mówicie, że ja promuję tutaj takiego pana z wąsem. A to jest anioł, to jest prawdziwy anioł. No. Tak jak my. Czy my jesteśmy raczej diabłami? I can be your angel or your debil. I tak jesteśmy raczej Okay, I understand now, I see. Jest, okej, tak. Jest. Ja chciałam powiedzieć coś jeszcze, ale kurczę zapomniałam. No, to delete yourself. Tak, bo chciałam się. bo oceniam, jak Tytus wychodził ode mnie z mieszkania, to ja powiedziałam do niego na pożegnanie. Coś takiego bardzo zabawnego, właśnie w stylu delete yourself, ale już teraz wszystko. Have a nice life? Nie, to już było, to już, to już Aha, jest stare. To już się skończyło. Tak, no e... ale my jesteśmy post-office i my się skończyliśmy już dawno. Mm -hmm. e... To jest e, odgrzewany kotlet. Tak, co tydzień ci sami ludzie, te same głupoty, no ale no. Tak, musi, tak musi być. Dobrze, post-office składa się też z muzyki oprócz gadania, więc może posłuchajmy muzyki, a ja może sobie przypomnę. Okej, okay, dostaliśmy reality check od, yy, od słuchaczy, yy, ponieważ zostaliśmy skonfrontowani, w jaki sposób Led Zeppelin jest post. I ja teraz mam y, swój take na to. Led Zeppelin, piosenka Moby Dick jest post bluesem. To jest post blues. No i pięknie, i hejterzy wyjaśnili. No, to jest piosenka, z tego co pamiętam, zrobiona na dwunastotaktowym bluesie, ale jest... Yy, jest po prostu mega świeża jak na swoje czasy, bo to jest jaki tam rok, powiedzmy, że to jest 69. i to jest prawda oczywiście. No i to jest na nowym sprzęcie w tamtych czasach nagrana muzyka, która ma pełno basu i jest mega potężna i kopiąca. I po prostu w bluesie czegoś takiego nie było, to jest post-blues. Jeszcze w ogóle jest instrumentalem, niesamowitym. No ja bym Ryk. się chciała też odnieść do innej części, a mianowicie, moi drodzy, nie bierzcie za poważnie tego czasem, co ja tutaj mówię i co wy, co Titus mówi i co wy myślicie. Myście. <śmiech> nie no, Why przesada. so serious? Tak. Why so serious? Pamiętajcie o tym, że my sobie robimy żarty. I tak, Led Zeppelin ma sporo fanów i ja kiedyś też bardzo dużo słuchałam. Tak, po prostu dla siebie, bo mi się podobało. Ale rzeczywiście nie skłamałam. W naszej grupie znajomych po prostu nikt już nie słucha tego, albo po prostu... W sensie chodzi o jaranie się muzyką, wiecie o co chodzi. Mhm. I że nikt akurat y, sobie tego nie wybrał, ale tak, y, zdaje sobie sprawę, że na świecie istnieją też y, ludzie, którzy kochają Led Zeppelin. Mhm. I, tym, i, tym, I zostaniecie tymi ludźmi, albo nie, jak, jakkolwiek czujecie w sercu. Dzisiaj był taki odcinek, gdzie trochę bardziej sobie może pogadaliśmy i może bardziej... Poniższy materiał powstał w celach humorystycznych i nie miał na tego nikogo urazić. <głos> tak. A teraz lokowanie produktu y, y, subskrybujcie Post Office. Tak. <głos> nie, nie Dajcie lajka i my komentarz. Nie mamy takiego kanału. No, my w ogóle komuś jesteśmy komuś chyba przeciwnikami modelu subskrypcji. Tak. My jesteśmy y, w ogóle przeciwnikami. wszystkiego. Wszystkiego, Bo dzisiaj jest audycja pod tytułem HIP, HOP, jestem mizantropem. Tak! Tak! Jest, jest! Tak! No, dziękuję wam y, za ten piękny wieczór y, usłony y, kolcami od róż. Mhm, no właśnie tak. I co, uprawiajcie w domu shadowboxing, y, kiedy mama nie patrzy. Ale tyle. to jeszcze nie koniec, bo teraz tak zabrzmiałaś jakoś w ogóle po prostu mega dramatycznie. Tak, bo my jesteśmy tutaj, post my się tutaj bawimy dobrze. Mhm, no to super. Się składa. Y, mhm. I teraz zabawimy się jeszcze lepiej w rytm piosenki y, powiedzmy że to będzie na przykład uh, Waiting room Fugazi Let's go No to co? Check! Ostatnia piosenka i my tutaj się żegnamy a z wami najlepsza piosenka na świecie zostaje tutaj na koniec tego typu bands Bomb truck, Rage Against the Machine a Let's go. mówiła do was Magda i Tytus i kochamy was szanujemy, dziękujemy, Hello. pa!